Podobno demokracja to najlepszy ustrój polityczny. Niektórzy twierdzą, że nie wymyślono lepszego i to dlatego jesteśmy ciskani zamachami terrorystycznymi. Nie wnikam w szczegóły, ale przyznaję, że odkąd prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki został Donald Trump, można poczuć się dumnym, że reprezentuje się świat demokratyczny. Konkretne działania w Syrii po ataku chemicznym to jeden z powodów do dumy. Drugi to zrzucenie potężnej bomby na tzw. państwo islamskie. Kolejnym powodem do dumy jest wysłanie lotniskowca w okolice Korei Północnej, która co rusz testuje rakiety dalekiego zasięgu oraz broń nuklearną, w której jest w posiadaniu. Donald Trump stwierdził, że czas się za to zabrać. Niektórzy twierdzą, że grozi Ameryce ciężka wojna wielkiego kalibru. Inni uważają, że ten lotniskowiec wysyłany jest w tamte tereny prewencyjnie, jako sojusznik Korei Południowej i Japonii. Niektórzy uważają, że Donald Trump podejmuje pochopne decyzje, a niektóre z nich zależne są od tego, którą wstanie nogą. Osobiście uważam, że światu demokratycznemu brakowało odważnego przywódcy, który nie bałby się zareagować na wielkie zagrożenia. Terroryzm już nas niszczy i pewnie nigdy się nie skończy. Ale broń nuklearna w rękach tyranów to zagrożenie, które wkrótce może stać się realnym zagrożeniem istnienia życia na naszej planecie. Nareszcie ktoś, kto reprezentuje demokrację, wychodzi przed szereg i nie nawołuje już do grzecznych zachowań, a stara się je niszczyć w sposób zdecydowany. Gdybyśmy w swojej historii mieli takich przywódców jak Donald Trump, czyli zdecydowanych i konkretnych w działaniu, a nie w mowie, dziś nikt nie starałby się straszyć świata demokratycznego, bo wiedziałby, że to będzie jego koniec. Niestety świat demokratyczny cechuje słabość i bezsilność. Ludzie zagrażający demokracji robili co chcieli i cały czas testowali nas tak, jak dziecko testuje swoich rodziców. Gdy nie ma końca niegrzecznych zachowań, a rodzice nie podejmują konkretnych działań, dziecko zaczyna terroryzować ich, aż w końcu ich bije i przejmuje ich rolę. Tak samo to działa w świecie realnym, na szczeblu państwowym. Jeśli nie wyciągniemy różdżki, nasz porządek demokratyczny pokazywany będzie w komunistycznym świecie w Muzeum Upadku Demokracji jako wzór, jak kończą źli?